W absolutnej ciemności rozległego piwnicznego pomieszczenia Jones zaczął przeklinać dzieciną naiwność, która go tu przywiodła. Przez pierwsze pół godziny co chwilę zapalał ołówkową latarkę, teraz jednak siedzenie po ciemku na jednej z ławek dla gości coraz bardziej działało mu na nerwy. Za każdym razem promień światła odnajdywał jakiś przerażliwy, groteskowy obiekt – Gilotynę, nienazwane monstrum, ciało ze strugami czerwieni buchającymi z rozprutego gardła. Wiedział, że to wszystko nie było prawdziwe, lecz już po pół godziny odechciało mu się ich oglądać. Nie potrafił pojąć, co skłoniło go do przyjęcia propozycji tego szaleńca. Dużo prościej byłoby zastawić go w spokoju lub wezwać na pomoc psychiatrę. Zapewne w grę wchodziło poczucie więzi łączącej wszystkich artystów, Rogers był na tyle genialny, że zasługiwał na szansę wyrwania go ze szponów szaleństwa. Należało to zrobić bez większego rozgłosu. Każdy, kto tworzył tak niewiarygodne dzieła, z całą pewnością nie mógł pogrążyć się zbyt głęboko w otchłanie obłędu, choć tylko krok dzielił go od wieczności. Posiadał fantazję i wyobraźnię, połączonych ze sobą talentów Saima i Dora, w rzeczy samej uczynił dla świata koszmarów równie wiele jak oni. O północy ciemność rozbrzmiała biciem odległego zegara. Jones uśmiechnął się na wiadomość zewnętrznego świata, w którym wszystko było w porządku. Podziemne muzeum przywodziło na myśl kryptę. Upiornął z uwagi na dojmującą samotność. Nawet mysz byłaby dość miłym i radośnie przyjętym kompanem, jednakże Rogers któregoś razu pochwalił się, że z pewnych powodów do budynku nie zbliżały się żadne gryzonie ani nawet owady. To było zastanawiające. Panował niezmącony, grobowy spokój. Gdybyż rozległ się choćby najcichszy dźwięk, zaszórał nogami, i w absolutnej ciszy rozległo się przeraźliwe echo. Zekasłał, lecz po głosie tego suchego dźwięku wychwycił drwiąco-ironiczną nutę. przyciąg sobie, że nie zacznie mówić do siebie. To oznaczałoby rychłe załamanie nerwowe. Czas zdawał się płynąć niewiarygodnie wolno. mógłby przyznać, że minęło wiele godzin, odkąd po raz ostatni w świetle latarki zerkał na zegarek, ale przecież całkiem niedawno wybiła północ. Żałował, że ma tak piekielnie wyczulone zmysły. Coś w tej ciszy i mroku niewiarygodnie je wyostrzyło. Jego uszy odbierały najcichszy szmer, który niekoniecznie musiał dochodzić z ulicy. Zastanawiał się nad mglistymi, absurdalnymi rzeczami w rodzaju muzyki, sferii, nieznanego, nieosiągalnego życia w obcych wymiarach nakładających się na nasze. Rogers często o tym rozprawiał. Iskierki światła błyszczące w jego oczach, świdrujących ciemność, zdawały się koncentrować na osobliwej symetrii wzorów i ruchu. Często myślał o tych dziwnych promieniach z najgłębszej odchłani, które jawią się przed nami z braku innych źródeł światła, choć nigdy nie spotkał się z czymś takim. Brakiem było kojącej bezcelowości, zwykłych powidoków, co zdawało się sugerować istnienie woli i celowości wykraczających poza wszelkie znane ziemskie pojęcia tych słów. Pojawiło się także echo jakiegoś osobliwego niepokoju i poruszenia. Wszystko było pozamykane na głucho i mimo braku przeciągów Jones odniósł wrażenie, że powietrze wcale nie jest nieruchome. Istniały lekkie skoki ciśnienia, choć nie dość silne by. Można je wziąć za emanacje pojawiających się gdzieś w pobliżu niewidocznych bytów. Poza tym zrobiło się niezwykle chłodno. To ani trochę mu się nie spodobało. W powietrzu czuło się słony posmak, jakby zmieszało się ono z solanką jakichś mrocznych, podziemnych wód oraz nieprzyjemny odór wilgoci i pleśni. Za dnia nawet nie zwrócił uwagi, że woskowe figury mają jakiś zapach. Coś podpowiadało mu, iż kukły nie powinny tak pachnieć. Przewodziły raczej na myśl słaby odór eksponatów w Muzeum Historii Naturalnej. To zdumiewające, zwłaszcza w świetle zapewnień Rogersa, iż nie wszystkie jego eksponaty są sztuczne. Z pewnością to stwierdzenie pobudziło receptory węchowe Jonesa. Należało wystrzegać się wybujałej wyobraźni. Przecież to nie ona przywiodła nieszczęsnego Rogersa do szaleństwa. Pustka, cisza i samotność tego miejsca coraz bardziej go przerażały. Nawet odległe bicie zegara zdawało się napływać spoza drugiego brzegu niezmierzonej kosmicznej otchłani. Jones pomyślał o szalonej fotografii Rogersa, Niezwykłej komnacie pełnej płaskorzeźb z zagadkowym tronem, która, zdaniem właściciela muzeum, liczyła sobie 3 miliony lat. Może Rogers był na Alasce, ale to zdjęcie z pewnością wykonano w atelier. Nie mogło być inaczej, zwłaszcza z uwagi na wspomniane płaskorzeźby i przerażające symbole. Jeszcze ten monstrualny kształt, rzekomo odkryty na tronie. Cóż za przykład chorej wyobraźni. Zastanawiał się, jak daleko znajdował się od owego, szaleńczego, woskowego majstersztyku, zapewne ukrytego za mocnymi, zbitymi z desek i zamkniętymi na kłódkę drzwiami na drugim końcu pracowni. Wolą nie myśleć o woskowych kukłach. Czyż w tej sali nie boi aż nadto? W dodatku niektóre wydawały się niewiele mniej przerażające niż tamta budząca grozę istota a za płóciennym parawanem na końcu sali znajdowała się galeria potworności tylko dla dorosłych. Bliskość niezliczonych woskowych kształtów sprawiała, że Jones coraz bardziej się niepokoił, odliczał każdy mijający kwadrans, każdą upływającą minutę. Znał muzeum na tyle dobrze, iż nawet w ciemnościach pamiętał doskonale, gdzie znajdowały się poszczególne eksponaty. Co więcej, mrok jeszcze bardziej podkreślał pewne niepokojące niuanse każdego z nich. Gilotyna zdawała się skrzypić złowieszczo, a brodate oblicze Landru wykrzywiał upiorny, złowróżbny grymas. Z podciętego gardła innej ofiary zdawał się płynąć ochydny Bulgota. Bez głowa, bez noga ofiara usiłowała stąpać na ociekających krwiołki kutach. W końcu spróbował zatrzymać odrażające obrazy, które wcześniej od siebie odganiał. Chciał je zatrzymać, gdyż w miejscu odchodzących pojawiały się nowe, jeszcze gorsze od poprzednich. Jego pamięć zaczęła odtwarzać nieludzkie bluźnierstwa czające się w ciemnych zakamarkach, a te pokurczone, zdeformowane hybrydy ociekające śluzem zdawały się pełznąć ku niemu, jakby próbując osaczyć. Czarny trzatogła zmienił się z przypojęcego ropuchę gargulca w długi, wężowaty kształt z setkami szczątkowych odnóży, zaś posępne skrzydła rozpostarł, jakby zamierzał pofrunąć i rzucić się na nieświadomego zagrożenia obserwatora. Jones z trudem pohamował się od krzyku. Wiedział, że Powraca do typowych lęków dzieciństwa i potrzebował zdrowego rozsądku osoby dorosłej, żeby powstrzymać dręczące zmory. Zapalenie latarki okazało się w tym przypadku nader pomocne, choć w jej świetle znowu ujrzał odrażające postaci. Jednak nie były aż tak straszne jak wytwory jego wyobraźni. Miało to również swoje minusy. Nawet w świetle nie mógł pozbyć się przeświadczenia, że dostrzega lekkie, zagadkowe drżenie płóciennego parawanu dzielącego od reszty sali pomieszczenie z ekspozycją dla dorosłych, wiedząc, co się za nim znajduje za Wyobraźnia przywołała wstrząsające kształty bajecznego i w postaci skupiska palizujących kul, nieodparcie roztaczających aurę nieskończonego zła. Czy to właśnie ta przeklęta masa zwolna napływała ku niemu, uderzając leciutko w stojące na drodze przepierzenie. Znaczne wybrzuszenie płótna zdawało się pochodzić od ostrego rogu Gnopcheka, bohatej mitycznej istoty z lodowych pustkowi Grenlandii, która poruszała się czasem na dwóch, niekiedy na czterech, a jeszcze kiedy indziej na sześciu nogach. Aby odegnać od siebie niepokojące wizje, Jones podszedł dziarsko do parawanu z zapaloną latarką. Naturalnie jego wcześniejsze obawy nie potwierdziły się. Czyż jednak długie macki zdobiące czerep który nie poruszyły się powolnym, falującym ruchem? Wiedział, że były giętki, ale nie sądził, że podmuch powietrza wywołany jego przejściem jest w stanie je poruszyć. Powrócił do głównej sali, zmrużył powieki i pozwolił rozszaleć się na dobro wirującym pod nim obrazem. Zegar gdzieś w oddali wybył pierwszą. Dopiero pierwszy. Poświecił latarku na zegarek. Faktycznie. Ciężko będzie doczekać rana. Rogers powinien zjawić się około ósmej jeszcze przed Oraboną. Na długo wcześniej zrobi się jasno, choć promienie słoneczne nie przedostaną się do mrocznego wnętrza muzeum. Wszystkie okna w tym przybytku zostały zamurowane, jeżeli nie liczyć trzech wąskich okienek od podwórza. Zapowiadało się długie i naprawdę żmudne oczekiwanie. Zaczął cierpić na omamy słuchowe, był gotów przysiąc, że słyszył krótkowe stąpanie w pracowni ze zamkniętymi na kłódkę drzwiami. Wolał nie myśleć o tym niewysłowionym koszmarze, który Rogers nazywał Bogiem. Ten stwór doprowadzał ludzi do obłędu, tak jak to spotkało jego stwórcę. Sam jego widok budził grozę, umroził krew w żyłach. Z całą pewnością znajdował się za tymi drzwiami z grubych desek. Stąpanie na pewno stanowiło wytwór jego wybujałej wyobraźni. Nagle odniósł wrażenie, że Słyszy szczęk klucza w zamku pracowni. Zapalił latarkę, ale nie dostrzegł niczego groźnego. Ponownie zamknął oczy, ale uporczywe dźwięki nie dały mu spokoju. Nie był to jednak zgrzyt gilotyny, lecz powolne, ukradkowe skrzypienie otwieranych drzwi. Nie mógł krzyknąć, byłoby po nim. Usłyszał znacznie wyraźniejsze stąpanie, a może raczej szuranie stóp, wolno, niebłagalnie, zbliżające się ku niemu. W pewnej chwili nie wytrzymał. Nie wrzasnął z przerażenia, za to zawałał butnie. Kto idzie? Kim jesteś? Czego chcesz? Nie było odpowiedzi. Szuranie jednak nie ucichło. Jones nie wiedział, czego lęka się bardziej zapalenia latarki czy czekania w ciemnościach, podczas gdy ktoś lub coś zwolna szło w jego kierunku. Ta istota, o czym był przekonany, różniła się od innych zgromadzonych wokół okazów oraz na go koszmarów. Cisza wydawała się nie do zniesienia. Podobnie jak nieprzeniknona ciemność. Znów zakrzyknął historycznie. Stój! Kto idzie? Po czym zapalił latarkę. Chwilę później, sparaliżowany widokiem, upuścił ją i wrzasnął przerażliwie wiele razy. W ciemnościach w jego stronę usunęła gigantyczna, czarna, odrażająca postać. Nie to małpy, nie owada. skóra monstrum zwieszała się wokół, a szczątkowa głowa z martwymi ślepiami kiwała szaleńczo z boku na bok. Stwór miał przednie łapy, wyciągnięte na całą długość, poniaste palce rozsapieżone. Całe jego ciało, pomimo braku jakiegokolwiek wyrazu na pomarszczonym, upiornym obliczu, przepełniała nieskrywana żądza mordu. Błyskawicznie skoczył na Jonesa i powalił na podłogę. Nie doszło do szamotaniny, gdyż ten stracił rytomność, która nie trwała długo. Kiedy odzyskał świadomość, nienazwane monstrum wlekło przez ciemność. Ocknął się ze sprawą dźwięków. Raczej głosu, który z siebie wydawał, był ludzki i dziwnie znajomy. Tylko jeden człowiek mógł mówić tak ochryple i gorączkowo, wyraźnie akcentując każde z przepełnionych upiornym znaczeniem na wpół zapomnianych słów. Ja, yeah, ja! Yeah, brzmiał skowyt. — Nadchodzę o nadchodzę z pożywieniem. Czekałeś długo, karmiąc się byle czym, teraz jednak otrzymasz, co było obiecane, i dużo więcej. Zamiast Orabonę, jednego z wyżej postawionych, który w ciebie wątpił, będziesz mógł zmiażdżyć go, wyssać do cna z wszelkimi jego wątpliwościami i urastać w siłę. Stanie się fundamentem twojej chwały, Ran Tegod, nieskończony i niezwyciężony. Jam twym niewolnikiem i kapłanem, łakniesz, a ja zapewnię ci strawał. Odczytałem znaki i poprowadzę cię, będę karmił krwią, a ty przepełnisz mnie mocą. Ja szubnik rad. koza z tysiącem młodych. W jednej chwili wszystkie nocne koszmary Jonesa odpadły jak ciśnięte niedbale płaszcz. Znów panował nad sobą, wiedząc, że ma do czynienia z ziemskim, czysto materialnym zagrożeniem. To nie było mityczne monstrum, lecz niebezpieczny szaleniec Rogers w zapewne własnoręcznie uszytym przebraniu. Pragnie złożyć ofiarę bóstwu, które ulepił z wosku. Z pewnością wszedł do pracowni od podwórza, przebrał się, po czym cichcem przekradł do swojej przerażonej, zdezorientowanej ofiary. Był nadludzko silny. Jeśli ma go pokonać, Musi działać szybko. Uznawszy, że Rogers wciąż sądzi, że jest nieprzytomny, postanowił wykorzystać atut zaskoczenia i zaatakować znienacka. Czując pod sobą próg, myślił się, że są w pogrążonej w ciemnościach pracowni. Strach, dodał mu sił. Poderwał się gwałtownie, rzucił na szaleńca i zacisnął dłonie na osłoniętej odrażającą maską szyi. Równocześnie tamten pochwycił jego i zwarli się... Dzikiej, desperackiej walce na śmierć i życie. Dla Jonesa ocalenie stanowił bez wątpienia atletyczny trening, gdyż jego szalony przeciwnik nie oznawał zasad fair play. Walczył niczym dzikie zwierzę, nie dbając o własne przetrwanie. Był niczym machina absolutnego zniszczenia, nienasycone jak wilk czy pantera. W ciemnościach raz po raz rozbrzmiewały gatowe krzyki. Zyskała krew, ubrania pękały w szwach. Jones poczuł wreszcie uwolnione od widmowej maski gardło szaleńca. Nie powiedział ani słowa, wszystkie siły wkładał w rozpaczliwą walkę o ocalenie życia. Rogers kopał, wierzgał, gry, drapał, zadawał ciosy głową i kostkami dłoni. W znajdował dość energii, by wyrzucić z siebie urywane, rytualne słowa pełne odniesień do Rantegota. Jones w pewnej chwili odniósł wrażenie, iż w odpowiedzi na wrzaski Rogersa gdzieś w pobliżu rozległ się demoniczny skowet i ujadanie, ale zapewne był to jedynie wymysł jego przemęczonej wyobraźni. Ostatecznie runęli na podłogę, przewracając ławki, obijając o ściany i ceglany fundament pieca do roztopienia wosku. Jones nie był już pewien, czy zdoła calić skórę, lecz los najwyraźniej mu sprzyjał. Po ociusie kolanem w splot słoneczny Roger zwiodczał. Chwilę później Jones wiedział już, że wygrał. Choć ledwie trzymał się na nogach, podniósł się chwiejnie i zaczął szukać po omacku włącznika światła. Stracił bowiem latarkę i większość odzienia. Brnąc krok za krokiem przez ciemność w za sobą nieprzytomnego szaleńca zabawy, że tamten mógłby go zaatakować, gdyby doszedł do siebie. Znalazł skrzynkę rozdzielczą i wyszukał odpowiednią dźwignię. Kiedy wnętrze zdemolowanej pracowni zalało jasne światło, zabrał się zakrępowanie Rogersa przy pomocy znajdującej się pod ręką pasków ze skóry i materiału. Przebranie było zrobione z jakiejś dziwnej skóry. Nie widzę, czemu jej dotyk zmroził Jonesowi krew w żyłach. W dodatku roztaczała obcy, niespotykany odór. W kieszeni ubrania, jakie Rogers miał pod kostiumem, Jones znalazł pęk kluczy. Jego ostateczną przepustkę do wolności. Obył się z krwi w umywalce na korytarzu i przebrał w najbardziej niepozorny i najlepiej na niego pasujący strój spośród wiszących na wieszakach. Drzwi prowadzące na podwórze były zaopatrzone w zamek sprężynowy i nie trzeba było otwierać ich kluczem. Mimo to zatrzymał klucz, aby móc dostać się do środka, kiedy powróci z policją. Nie ulegało też wątpliwości, że powinien wezwać psychiatrę. Co prawda muzeum nie posiadało telefonu, lecz nie trudno będzie znaleźć czynną przez całą noc restaurację lub aptekę z aparatem. Już miał otworzyć drzwi, kiedy potok przerażliwych słów z drugiego końca uświadomił mu, że Rogers, którego jedyną niewidoczną raną było głębokie zadrapanie na lewym policzku, wreszcie odzyskał przytomność. Głupcze, pomijacie północnego jedyki, i w Khatuna. Synu psów, który wyjął w melstromie Azatota, mogłeś zostać poświęcony i nieśmiertelny. Straciłeś Boga i jej kapłana. Strzeż się, albowiem jest głodny. To miał być Orabona, ten przeklęty pies, gotów zdradzić, ale chciałem, aby to ciebie spotkał ten zaszczyt. Teraz strzeżcie się obaj. Rantegat bez swego kapłana, nie jest spokojny i łagodny. Ja, ja, zemsta jest blisko, czy wiesz, że mogłeś stać się nieśmiertelny? Spójrz na ten piec, gotów do rozpalenia ognia. W kotle jest wosk, zająłbym się bo jak innymi w mych dawnych eksperymentach. Ej, ty, który byłeś gotów, przyszedł, że wszystkie moje dzieła to woskowe kukły, sam stałbyś się jedną z nich. Piec był już gotowy. Kiedy Bóg nasyciłby się Tobą, jak wcześniej psem, czyniłbym Twoje pogruchotane, osączone z krwi szczątki nieśmiertelnymi. Wosk dokonałby dzieła. Czyż nie mówiłeś, że jestem wielkim artystą? Wosk wlany we wszystkie otwory ciała, spawiający każdy cal skóry. Ja, ja. A potem wszyscy patrzyliby na Twoje zniekształcone szczątki, zastanawiając się, jakim cudem udało mi się wyśnić coś takiego. Hej, potem przyszłaby kolej na odrobone, po nim na innych i tak moja mała, woskowa rodzinka stopniowo by się powiększała. W czy nadal sądzisz, że sam zrobiłem te wszystkie kukły. Dlaczego nie powiesz, że je zakonserwowałem? Wiesz, jak dziwne miejsca miałem okazję odwiedzić i jakie Osobliwości stamtąd przywiozłem. Tchórzu, nigdy nie byłbyś w stanie stawić czoła międzywymiarowemu wędrowcowi, którego skórę przeodziałem, aby cię przestraszyć. Na sam jego widok padłbyś trupem z przerażenia. Ja, yeah, ja. Yeah. Bóg łaknie krwi, albowiem krew to życie. Roger skrępowany i oparty plecami o ściany kołysał się miarowo w przód i w tył. Posłuchaj, Jones, czy uwolnisz mnie, jeśli obiecam ci wolność? Ran tego ty musi posiadać swego kapłana. Orabona wystarczy do utrzymania go przy życiu. Gdy z nim skończy nieśmiertelniu jego szczątki w wosku, by cały świat mógł je podziwiać, to mogłeś być ty, lecz odrzuciłeś ten zaszczyt. Nie dam ci drugiej szansy. Puść mnie, a podzielę się z tobą mocą, która obdarzy mnie. Bóg, ja, ja, wielki jest ran tego. Puść mnie, puść mnie. On kona z głodu za tymi drzwiami. Jeśli umrze przedwcześnie, nigdy nie powróci. Hej, hej, uwolnij mnie! Zniesmaczony Jones tylko pokręcił głową. Rogers wpatrując się Płynnym wzrokiem zamknięte drzwi zaczął tłucć głową o ceglaną ścianę i wierzgać skrępowanymi w koskach nogami. Jones, obawiając się, że zrobi sobie krzywdę, Poszedłby by przywiązać go mocno do jakiegoś ciężkiego, najlepiej wpuszczonego w podłogę mebla. Rogers odpełzł od niego niczym piskosz i widać z siebie dziwny, zwodniczy zaśpiew, nieludzki, potworny i zatrważający, w dodatku przerażliwie głośny. Wydawało się nieprawdopodobne, aby tak donośny, przeszywający dźwięk mógł dobyć się z ludzkiego gardła. Jones uznał, że jak tak dalej pójdzie, nie będzie potrzebował telefonu. Jaki zaniepokojony, dziwnymi odgłosami policjant zjawi się, aby zbadać ich przyczynę. O ile rzecz jasna w tej dzielnicy opustoszałych magazynów nie było wścibskich, ciekawskich sąsiadów. Zaj! Zaj! Był szaleniec. i kha rantegot katulufak rante Aj, aj, aj, rantegot rantegot. Ran Mroczna, skrępowana postać dopełzała do zamkniętych na kłódkę drzwi i oderzeć głową w solidne deski. Jones bał się związać go jeszcze mocniej. To wszystko wprawiło go w coraz większą konsternację. Znów zaczął odczuwać nieokreślone lęki, które nawiedziły go po raz pierwszy w ciemnościach muzealnej sali. Zarówno Rogers w tej opartości i jego gabinet osobliwości w sugestywnym przedstawieniu nieznanych człowiekowi mrocznych światów wydawali się nader przekonujące. Ciarki przeszły Jonesowi po plecach na myśl, że ten woskowy majsterszczyk opogannego geniusza znajduje się w tej chwili tuż obok. W tej samej chwili zdarzyło się coś, co zmroziło mu krew w żyłach, a wszystkie włosy, nawet te krótkie na karku i dłoniach, stanęły dęba, zjeżone nieopisaną, dojmującą grozą. Rogers nagle przestał krzyczeć i przekrzywił głowę w bok, jakby uważnie czegoś nasłuchiwał. Na jego ustach wykwitł triumfalny uśmiech. Tym samym ochrypłym szeptem, który dziwnie kontrastował z jego Wcześniejszym tubalnym skowytem przemówił tym razem z sensem. Posłuchaj głupcze, słuchaj bacznie. Bóg mnie usłyszał i nadchodzi. Nie słyszysz jak gramoli się z pluskiem ze zbiornika na końcu pochylni. Wkopałem naprawdę głęboki zbiornik. To istota wodna. Widziałeś skrzela. Przybyła tu z owiano szarego jugot. Gdzie miasta ukryte są w głębinach ciepłego oceanu. Nie może się to w pełni wyprostować, jest zbyt wielka, musi siedzieć lub kłócać. Oddaj mi kluczom, musimy ją wypuścić, paść na kolana, musimy oddać pokłon. Potem znajdziemy jakiegoś psa, kota lub może bezdomnego, aby się posiliła i zaspokoiła pragnienie krwi. Nie same słowa, lecz ich ton sprawił, że Jonesowi puścił nerwy, ta niezłomna, obłędna pewność siebie i szczerość okazały się zarażliwe. Wyobraźnia w połączeniu z takimi bodźcami była w stanie przydać złowrogiej realności boskowej kukle. Z niezdrową fascynacją Jones zauważył na kilku deskach wyraźne pęknięcia. Zastanawiał się, jak duża była tamta sala. Pomysł z pochylnią zbiornikiem wydawał się nader jak wszystkie inne aranżacje właściciela muzeum. Zatem Jonesowi zaparł dech w piersiach. Skórzany pas przeznaczony do mocniejszego krępowania szaleńca wypadł z jego bezwładnych palców, a silny dreszcz targnął jego ciałem od stóp do głów. Mógł się już domyślić, że podobnie jak Rogersa, to miejsce przyprawi go o utratę zmysłów i to faktycznie popadł w obłęd. Musiał oszaleć. Halucynacje, jakich doświadczał, były dziwniejsze niż wszystkie przeżyte tej nocy. Szaleniec przekonał go, że powinien słyszeć plusk mitycznego monstrum w zbiorniku za drzwiami i faktycznie. Boże, dopomóż. Usłyszał ten dźwięk. Rogers dostrzegł grymas przerażenia Jonesa, zmieniając jego oblicze w maskę dojmującej grozy. Zachichotał. Nareszcie uwierzyłeś głupcze. Teraz już wiesz, słyszysz, nadchodzi. Oddaj no mi klucze durniu, musimy złożyć pokłon i zająć się ofiarą. Ale Jones nie zwracał uwagi na jego słowa, niezależnie czy był on szaleńcem, czy nie. Sproaliżowany strachem i na wpół przytomny, oczyma wyobraźni widział najdziksze i najbardziej nieprawdopodobne obrazy. Dał się słyszeć plusk potem dziwne wilgotne, ni to na śnięcia niż szurania, jakby odgłos wielkich mokrych łap na twardym podłożu. Coś się zbliżało. Przez szczeliny między tymi koszmarnymi, spitymi z desek drzwiami wyderzył go mdlący zwierzęcy fetor, smród, jaki dotąd czuł jedynie odwiedzając zoo w Regents Park. Nie wiedział, czy Rogers wciąż jeszcze coś mówi, czy zamilkł. Cała rzeczywistość dziwnie się rozmyła. Stał niczym posąg nawiedzany koszmarami i halucynacjami, tak nienaturalnymi, że stały się niemal obiektywne i odosobnione. Wydawało mu się, że słyszy sapanie lub parskanie dochodzące gdzieś za tych drzwi, a kiedy jego uszy przyszło donośne przerażliwe ujadanie, nie potrafił stwierdzić, czy na pewno wypływa z ust skrępowanego szaleńca, którego obraz coraz bardziej zaczął się w jego oczach. Oczyma duszy wciąż widział zapamiętaną ze zdjęcia przeklętą woskową istotę. Takie stworzenie nie miało prawa istnieć. Czyżby jednak popadł w obłęd? Wciąż doświadczył kolejnych przejawów szaleństwa: coś zaczęło napierać na potężne drzwi, drapało, skrobało masywne deski. Rozległ się głuchy łomot, skrzyp drzwi przybierał na sile. Smród był potworny. W pewnej chwili. Ataki przerodziły się w upiorny, pełen determinacji łoskot regularnych, głuchych uderzeń przywodzących na myśl taran. Dał się słyszeć złowieszczy trzask pękającego drewna w całym pomieszczeniu. Rozszedł się silny fetor. Jedna z desek wypadła, a w szparze pojawiła się czarna łapa, zakończona szczypcami jak u kraba. Na pomoc, Pomocy! Poszy, ratunku. Dziś z największym wysiłkiem, Jones jest w stanie przypomnieć sobie, jak pokonał obezwładniający paraliż i rzucił do panicznej ucieczki. To musiało być równoznaczne z ucieczką przed najgorszym z możliwych koszmarów. Przebieg pędem przez zagrasaną kryptę, pokonując ją niemal jednym susem, silnym szarpnięciem otworzył drzwi, które automatycznie zatrzesnęły się za nim głucho, pokonał zmurszałe schody. Przeskakując stopnie po trzy naraz i wybiegł z obskurnego, ciemnego podwórka na jedną z ciemnych uliczek Southwark. Na tym wspomnienie się kończy. Nie wie, jak dotarł do domu, a nic nie wskazuje, aby złapał taksówkę. Zapewne pokonał całą trasę pieszo, wiedziony ślepym instynktem. Przebiegł przez most Waterloo, Strand, Charing Cross, Haymarket i Regent Street. Gdy doszedł do siebie na tyle, by wezwać lekarza, wciąż miał na sobie kostium, zabrany z muzeum. Tydzień później specjaliści od chorób nerwowych pozwolili mu wstać z łóżka i wyjść na świeże powietrze. Nie wyznał im wiele. Całe zdarzenie miało w sobie otoczkę szaleństwa i koszmaru i uznał, że lepiej będzie zachować milczenie. Po powrocie do zdrowia zaczął przeglądać zaległą prasę. Nie napotkał jednak żadnej wzmianki o muzeum. Ile z tego wydarzyło się naprawdę? Gdzie kończyła się rzeczywistość, a zaczynał mroczny koszmar? Czy w tych ciemnych pomieszczeniach pomieszało mu się w głowie i cała walka z Rogersem była wyłącznie wytworem jego wyobraźni? Mógłby szybciej stanąć na nogi, gdyby udało mu się ustalić niezbędne fakty? Musiał widzieć tę przeklętą fotografię woskowej kukły, gdyż żaden umysł prócz Rogersa. Nie byłby w stanie stworzyć takiego plugastwa. Upłynęły dwa tygodnie, zanim odważył się ponownie odwiedzić Southwark Street. Udał się tam wczesnym rankiem, gdy wokół starych, popadających w ruiny sklepików i magazynów krzątało się całkiem sporo ludzi. Shirley wisiał na swoim miejscu, bliżej przekonał się, że muzeum było otwarte. Odźwierny rozpoznał go i powitał skinieniem głowy. John zebrał się na odwagę i wszedł do środka. Jeden z pracowników na jego widok uśmiechnął się i dotknął blaszka czapki. Być może wszystko było snem, czy odważy się zapukać do drzwi pracowni i poszukać Rogersa. W tej samej chwili poczedł Rabona. Jego pociągłe śniade oblicza przesłaniał sardoniczny grymas, lecz nie wydał się on Jonesowi wrogi. Mężczyzna przemówił głosem przesyconym obcym akcentem. Dzień dobry, panie Jones. Długo tu pana nie było. Dawno pana nie widzieliśmy. Chciał się pan widzieć z panem Rogersem. Przykro mi, ale nie ma go. Wyjechał w interesach do Ameryki. To się stało nagle, z dnia na dzień. Teraz ja prowadzę gabinet i całe muzeum. Staram się otrzymywać standardy wyznaczone przez pana Rogersa, dopóki nie wróci. Cudzoziemiec uśmiechał się, być może z czystej uprzejmości. Jones nie bardzo wiedział, co ma powiedzieć, zdołał jednak wykrztuszyć kilka pytań dotyczących dnia po jego ostatniej tutaj wizycie. Rabona wydał się szczerze rozbawiony pytaniami i najstaranniej udzielił mu odpowiedzi. Ach, tak, panie Jones, 28 w zeszłym miesiącu. Pamiętam ten dzień z wielu powodów. Rankiem, zanim jeszcze zjawił się tu pan Rogers, Odkryłem w pracowni nielichy bałagan. Było z tym wiele zachodu, sprzątania, znaczy się. Bo widzi pan, tej nocy mieliśmy sporo pracy. Nowy eksponat trzeba było podać procesowi powtórnego wypalania. Zająłem się tym od razu po przyjściu do pracy. Przygotowanie tego okazu było wyjątkowo trudne, ale rzecz jasna pan Rogers wiele mnie nauczył. Jak pan wie, jest on naprawdę wielkim artystą. Kiedy się zjawił, pomógł mi w pracy i włożył w nią całego swojego ducha. Cały swój kunszt, to czym mogę pana zapewnić. Zaraz potem wyjechał. Nie przywitał się nawet z resztą pracowników. Jak już mówiłem, wezwały go pilne sprawy i zmuszony był wyjechać nagle. Ja tymczasem zająłem się dokończeniem rozpoczętych prac. Wiązały się z tym pewne gwałtowne reakcje chemiczne, na tyle gwałtowne, że kilka osób wzięło je opatrznie za huk wystrzału z pistoletu. To dopiero zabawne. Co się tyczy owego eksponatu, sprawa jest bardziej skomplikowana. To istny majstersztyk zaprojektowany i wykonany osobiście przez pana Rogersa. Zajmie się nim po swoim powrocie. Robona znów się uśmiechnął. Rozumie pan, policja. Wystawiliśmy ten eksponat przed tygodniem i dwoje lub troje zwiedzających zemdlało. Jeden nieszczęśnik dostał ataku apopleksji. Sam pan zobaczy. Jest znacznie bardziej sugestywny od pozostałych, a przede wszystkim większy. Naturalnie umieściliśmy go w sali tylko dla dorosłych. Następnego dnia odwiedziło nas dwóch policjantów ze Scotland Yardu. Uwierzało eksponat i uznało, że jest zbyt straszny, aby wstawić go na widok publiczny. Powiedzieli, że mamy go stąd usunąć. To wielka szkoda. Takie arcydzieło, prawdziwy majstersztyk. Ale nie mogłem wnieść sprawy do sądu pod nieobecność pana Rogersa. Nie jestem do tego uprawniony. Poza tym pan Rogers z pewnością nie życzyłby sobie żadnych zadarków z policją. Kiedy jednak wróci, jak wróci? Z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu Jones poczuł narastającą falę niepokoju od razu. Robona mówił dalej. Jest pan koneserem, panie Jones. Z pewnością nie złamią prawa, proponując panu, aby obejrzał ten eksponat na, że tak powiem, prywatnym pokazie. Być może pan Rogers podejmie decyzję o zniszczeniu tego dzieła, choć powiadam, szkoda by było. Jones miał chęć obrócić się na pięcie i wziąć nogi za pas, lecz Orobona wziął go za rękę z entuzjazmem prawdziwego artysty. W specjalnej sali, pełnej nienazwanych potworności, nie było żywego ducha. Jedną z nich zasłonięto kotarą, i właśnie w tę stronę prowadził swego gościa uśmiechnięty cudzoziemiec. Musi pan wiedzieć, panie Jones. Czy ten eksponat nosi nazwę Ofiara dla Rantegota. Jones drgnął gwałtownie, lecz Rabona zdawał się tego nie dostrzegać. To bezkształtne, gigantyczne bóstwo pojawia się w pierwszych, na wpół zapłynianych mitach, które studiował pan Rogers. Rzecz jasna są one absurdalne, o czym często zapewniał pan pana Rogers. Miało przybyć z kosmosu i zamieszkać w Arktyce przed trzema milionami lat. Traktowano swoje ofiary w dość szczególny i okrutny sposób, o czym wkrótce się pan przekona. Pan Rogers zadbał o zachowanie nadzwyczajnego realizmu, zwłaszcza jeżeli chodzi o oblicze wspomnianej ofiary. Jones cały rozdygotany zacisnął dłonie na mosiężnej barierce przedniszą zasłoniętą grubą kotarą. W ostatniej chwili pohamował się przed powstrzymaniem arabony. co za uśmiechnął się triumfalnie. Proszę spojrzeć, John zachwiał się mimo, iż z całej siły trzymał barierki. Boże, wielki Boże! Na gigantycznym tronie z kości słoniowej pokrytym zagadkowymi płaskorzeźbami wznosiła się ogromna mierzącej 10 stóp wzrostu potwornej krasie istota uosabiająca całe zło niezmierzonego koszmaru. Niewyobrażalne, niewysławione monstrum. W środkowej parze sześciu odnóży stwór trzymał pogruchotane, spłaszczone szczątki zdeformowanej bez krwistej masy, pokrytej niezliczonymi okrągłymi ranami, miejscami wytrawione jakby żrącym kwasem jedynie zniekształcona głowa ofiary odwrócona bokiem i skierowana ku dołowi pozwalała domyślać się, iż kiedyś był tu człowiek. Potwór nie potrzebował żadnej nazwy dla kogoś, kto ujrzał pewną przerażającą fotografię. To piekielne zdjęcie było aż na zbyt wierne, nie oddawało jednak pełnej grozy, którą czuło się dopiero w bezpośrednim zetknięciu ze stworem. Obły tors, wypukłość przypominająca głowę, ułożony na kształt trójkąta troje rybich ślepi, długa na stopy sawka, rozdęte skrzela, maski zakończone żuwaczkami, sześć wężowatych ramion z czarnymi łapami i szczypcami, jak u kraba. Boże! Wspomnienie tej czarnej łapy. Rabona uśmiechał się szatańsko. Jones wstrzymał oddech, nabrał powietrza, i spojrzał na plugawy eksponat z narastającą fascynacją, która coraz bardziej go niepokoiła i bulwersowała. Jakaś nieodgarniona groza zmuszała go, by stał i patrzył, wychwytując kolejne szczegóły niewiarygodnej w swym naturalizmie ekspozycji. Właśnie to przyprawiło Rogersa utratę zmysłów. Rogersa, genialnego artysty, który twierdził, że jego kukły wcale nie były sztuczne, i wtedy John zatrzymał wzrok na tym, co tak go zafrapowało. Przez dłuższą chwilę wpatrywał się w odwróconą, zwieszoną nisko głowę ofiary i widoczny na niej jeden zastanawiający szczegół. Twarz nie została całkiem zniszczona. Co więcej, to oblicze wydawało się Jonesowi znajome. Przypominało szalonego, nieszczęsnego Rogersa. Jones wytążył wzrok, choć nie całkiem wiedział, dlaczego tak robi. Czyż dla obłąkanego artysty nie było rzeczą naturalną i że zechce nadać własne rysy postaci jednego ze swych najspanialszych dzieł? Może Jones podświadomie widział coś, czego narastająca w nim zgroza nie pozwalała mu dostrzec. Doskowe częściowo zniekształcone oblicze spreparowano po mistrzowsku. Te drobne ranki, jakże doskonale naśladowały liczne nakłucia i obrażenia, które miał okazję ujrzeć na ciele tamtego nieszczęsnego psa. Ale to nie wszystko. Było coś jeszcze. Na lewym policzku wypatrzył pewną nie niepasującą do ogólnego schematu, jakby rzeźbiarz pragnął zatuszować defekt pierwotnego modelu. Im dłużej Jones się przyglądał, tym bardziej poruszał go ten drobny szczegół. Przypomniał sobie okoliczności, które przepełniły jego serce dojmującą zgrozą. przywodząc nas skraj otchłani szaleństwa, tamta noc, noc niewysławionych koszmarów. Walka o życie, skrępowany szaleniec i długie, głębokie skaleczenie na lewym policzku prawdziwego, żyjącego Rogersa. Jones rozluźnił uchwyt dłoń, dłoń na motywowej w barierce, w barierce i osunął się na podłogę bez zmysłów. Rabona wciąż się uśmiechał. Przełożył Robert Lipski, czytał Jacek Brzezowski, muzyka Błażej Lindner, produkcja Michał kaczan kaczmarek